Poczet Królów i Książąt Polskich pod redakcją naukową Andrzeja Garlickiego. Taśma 13 ścieżka pierwsza. Król Władysław zmarł w Krakowie 2 marca 1333 roku. Z wawelskiego sarkofagu Łokietka patrzy na nas twarz jasna, bardzo słowiańska, o rysach grubo ciosanych, a przecież nie pozbawiona ani szlachetności, ani majestatu. Spójrzmy na nią z szacunkiem. Jest to twarz człowieka, któremu historia pozwoliła stać się jednym z budowniczych naszej państwowości. I jednym z rządców, o jakich modlił się dla Polski poeta, rządców mocnych w mądrości i dobroci. Henryk Samsonowicz, Kazimierz III Wielki Kazimierz wstąpił na tron w sytuacji, która nie rokowała pomyślnie nowemu władcy – Kraj był zniszczony wojnami i najazdami krzyżaków, Tatarów, Litwinów, Czechów, Brandenburczyków. Co bogatsze dzielnice, Śląsk, Pomorze, Kujawy pozostawały w rękach sąsiadów. Mazowsze było lennem króla czeskiego Jana, który to władca miał pretensje do całej korony polskiej. To, co zostało dziedzicowi Łokietka, stanowiło niespójny, skłócony wewnętrznie zlepek dwóch prowincji – Małopolski i Wielkopolski. Różniły je odmienne prawa i obyczaje, różne interesy gospodarcze, wieloletnia tradycja odrębności politycznej, a nawet inne narzecze językowe. Łączyło niezbyt wiele. Poczucie wspólnej historii, świadomość przynależności do korony polskiej, organizacja kościelna i osoba monarchy z własnej rodzimej dynastii. W 1333 roku Zjednoczenie Polski pozostawało jedynie programem, którego realizacja wymagała wielu wysiłków i pozornie nie rokowała powodzenia. Przynajmniej w najbliższym czasie. Brakowało do tego i pieniędzy, i możliwości gospodarczych, silnej armii, kady fachowców, którzy mogliby poprowadzić dzieło odbudowy Polski. Po dwustuletnim rozbiciu istniało co prawda państwo – ale jego rola w Europie, jego pozycja polityczna i gospodarcza były drugorzędne. Między innymi skutkami powodowało to u polityków ówczesnych nawyk patrzenia na wielką politykę przez pryzmat swojej małej dzielnicy i brak perspektyw, bez posiadania których niepodobna było zmienić istniejącą sytuację. Bilans 37-letniego panowania króla Kazimierza jest zdumiewający. Terytorium państwa wzrosło ponad dwukrotnie, Zamieszkiwała je dwu i półkrotnie większa niż na początku panowania liczba mieszkańców. Skarb, co w dziejach Polski nie jest zjawiskiem zwykłym, napełnił się dzięki pomyślnej realizacji różnych poczynań gospodarczych, zakładaniu nowych wsi i miast, modernizowaniu starych, planowemu rozwojowi handlu, górnictwa, usprawnieniu polityki podatkowej, przeprowadzeniu reform monetarnych. Zbudowano około 70 punktów obronnych, zamków i murów miejskich, umożliwiających stabilizację polityczną, zewnętrzną i wewnętrzną. Zreformowano wojsko, które zaczęło po dwustuletniej przerwie liczyć się jako poważna siła militarna Europy Środkowej. Królik Krakowski, jak go nazywali przeciwnicy w latach 30. XIV wieku, pod koniec panowania wyrósł na arbitra sporów międzynarodowych, równego partnera cesarza, poszukiwanego i cenionego sprzymierzeńca biorącego aktywny udział w rozgrywkach polityki europejskiej. Wewnętrzna opozycja została stłumiona. Podjęto dzieło ujednolicenia prawa wspólnego dla całej Polski. Co ważniejsze, w monarchii kazimierzowej zmienił się typ Polaka. Nie był już przedstawicielem jednego z bardziej zacofanych zakątków Europy, oddalonego od wielkich ośrodków kultury i nauki. Rycerz Polski stawał się bliski poziomem i formami życia swoim kolegom z krajów bardziej rozwiniętych. Jego wyobrażenia polityczne zaczęły obejmować coraz to szersze horyzonty. Właśnie w XIV wieku nastąpiły pierwsze zwiastuny charakteryzujące późniejszy złoty wiek kultury polskiej. Włączenie do korony Rusi Halickiej wprowadziło nie tylko odmienny element etniczny, ale co ważniejsze ideologiczny, religijny. Wtedy właśnie pojawiła się tolerancja religijna jako konieczny wymóg określający zgodne współżycie różnych systemów kulturowych. Wtedy też Polska zaczęła być wielkim tyglem w którym mieszały się różne wartości wschodu i zachodu Europy. Dodać by zresztą należało i inne strony świata. W XIV wieku zaczęli do Polski napływać w dużej liczbie, poza Niemcami, Włosi, Żydzi, Ormianie, Wołosi, Flamandowie, a poprzez kontakty z krzyżakami Anglicy, Niderlandczycy, Francuzi. Miasta polskie były członkami Hanzy, sięgającej od Inflant po Holandię, a obejmującej wpływami północną i zachodnią Europę. Polska stała się jednym z wygodniejszych szlaków lądowych łączących Bliski Wschód z Niderlandami, Anglią, Francją. Czy można się dziwić, że Kazimierz był jednym z nielicznych władców obok bajecznych, tym zawsze łatwiej, którzy przeszli do legendy? Jak konstytucje dawnej Rzeczypospolitej zaczynały się od powoływania na prawo kazimierzowe tak i większość pozytywnych informacji o własnej historii odnosi się do XIV wieku. Pojęcia Polski murowanej, króla chłopków, towarzyszą wielu domom Esterki, zamkom Kazimierza Wielkiego. Przy czym, rzecz charakterystyczna, mimo swych niewątpliwych zasług, mimo noszonego przydomka wielki, polski władca nie stoi w panteonie największych narodowych postaci. Jak złośliwie wyraził się pewien historyk, Kazimierz ani nie umarł za ojczyznę, ani nie wygrał wielkiej bitwy, a co najważniejsze, nie cierpiał. Ten bohater pozytywistyczny nie był dla epoki romantyzmu poszukiwanym wzorcem. Trzeba lojalnie stwierdzić, że miał on wielu niechętnych już 600 lat temu. Lista zarzutów kierowanych pod jego adresem jest dość długa. Wymawiano mu niejednokrotnie błędy w polityce zagranicznej. Zrezygnował ze Śląska, zrezygnował z Pomorza, Rozpoczął okres niesłusznych ekspansji na Ruś. Szedł na pasku polityki węgierskich Andegawenów, podporządkowując jej interesy Polski. Wskazywano na ujemne skutki w polityce wewnętrznej, napływ obcych grup etnicznych, pozostawienie schedy Węgrom. Rewidowano poglądy o skutkach jego działalności. W Polsce roku 1370 było mniej zamków niż w dowolnym państwie ościennym. Reforma finansowa nie w pełni się udała. Podobnie jak niezupełnie jasne są pierwsze lata działalności Wszechnicy Krakowskiej. Formułowano też zarzuty dotyczące charakteru monarchy. Gwałtownik, który utopił księdza Baryczkę, okrutnie głodem za morzu Maćka Borkowica, uciekinier spod Płowiec, niestały w sojuszach, bigamista czy nawet poligamista. Co innego, że jego przygody miłosne zjednywały mu sympatię, zbliżały do czytelnika jego wizerunek ale dla odmiany nie pasowały do dobrego, zapobiegliwego gospodarza, budowniczego, reformatora, prawodawcy. Pojawiała się sprzeczność między stereotypami dwóch różnych bohaterów wykorzystywanych przez historiografię oddzielnie, w zależności od okazji. Niezależnie od oceny osoby Kazimierza, nie ulega jednak wątpliwości, że okres jego panowania zamyka się bilansem nadzwyczaj dodatnim. Zapewne sprzyjały temu okoliczności, Wielkie załamanie gospodarcze Europy Zachodniej, klęski elementarne trapiące wysoko rozwinięte państwa, spadek dochodów klasy feudalnej spowodowały efekty korzystne dla ziem stanowiących dotychczas odległe peryferie gospodarki, kultury i polityki. Nie były one tak dotknięte kryzysem jak Francja, Anglia czy Nadrenia. Stąd ich rozwój potoczył się inaczej, korzystniej niż starych ośrodków życia politycznego w Europie. Dzięki temu stały się chyba po raz pierwszy w dziejach obszarami atrakcyjnymi dla różnorakich przedsiębiorców. Napływ na wschód ludzi, kapitałów, rozwój górnictwa, produkcji miejskiej, rolnictwa stanowiły w istotnej mierze efekty tego stanu rzeczy, charakterystycznego dla całej Europy Środkowo-Wschodniej od Serbii Stefana Duszana po Danię Waldemara IV i Litwę Olgierda. Miał więc Kazimierz zadanie częściowo ułatwione – Niewątpliwą jego zasługą była umiejętność wykorzystania sprzyjających okoliczności. Zresztą nie tylko w tym przypadku. Jego działalność w Awinionie i misterne rozgrywki z papieżem, elastyczna polityka w stosunku do rywalizacji dwóch potężnych rodów niemieckich, Luksemburgów i Wittelsbachów, także to potwierdzają. Układy z krzyżakami, z Luksemburgami stanowiły przykład realizmu politycznego. Nic nie tracąc, król polski zyskiwał czas i siły na późniejsze działania. W dodatku, jak na politykę przystało, traktował owe układy dość swobodnie. Sprawa Śląska regulowana była dość często w latach 1335, 1339, 1348, 1356 układami z królami czeskimi, a zapewne wiązała się z supliką króla do papieża z 1364 roku, wnoszącą o unieważnienie wszelkich przysiąg niekorzystnych dla królestwa i kościoła, jak głosiła argumentacja, jakie Kazimierz zmuszony okolicznościami musiał złożyć. Jedynym niezłomnym punktem polityki Kazimierza był sojusz z Węgrami. Opłaciło się to Polsce w ciężkich latach po śmierci Łokietka podczas rywalizacji o Ruś. Inna sprawa, że przejęcie korony przez króla Ludwika po śmierci jego wuja przyniosło Polsce same straty. Wiązało się też z pierwszą wielką falą nastrojów antywęgierskich zakończoną pogromem w Krakowie już za regencji królowej Elżbiety. Dalszą niewątpliwie pozytywną cechą osobistą króla Kazimierza była umiejętność doboru ludzi, z którymi mógł realizować swoją politykę przebudowy Polski. Jarosław Bogoria Skotnicki, Janusz Suchywilk, Grzymalita, doktorzy dekretów. Leliwici, Melsztyńscy i Pileccy, Starżowie, Tęczyńscy, Porajowie, Kurozwędzcy, a obok nich przedstawiciele drobniejszego rycerstwa, robiącego karierę w państwie i dzięki państwu. Florian Mokrski, Jan z Czarnkowa, Jan ze Stróżysk, Jan z Oleśnicy. To byli ludzie króla. Wprowadzeni w arkana wielkiej polityki, świadomi najtajniejszych zamysłów, współtwórcy i współrealizatorzy dzieła, dzięki któremu i kraj stawał się silnym i oni dochodzili do znaczenia i potęgi majątkowej. Być może, że po raz pierwszy w tym stopniu dobro państwa zostało oddzielone od osobistych interesów władcy. Pewnie można dyskutować, czy ludzie ci nie realizowali jedynie małopolskiej polityki. Ale wśród nich znajdowali się także wielkopolanie, wyrośli na działaniu jednoczącym ziemię polskie, przeciwstawiający się starym, zasiedziałym rodzinom z poznańskiego czy gnieźnieńskiego. Nie jest istotne, kto wpadł na pomysł spisania i zmodernizowania prawa zwyczajowego. Jarosław czy Kazimierz, który chciał pierwszy reformy monetarnej, król, podskarbi Świętosław Pałuka czy któryś z krakowskich żupników. Ważne jest, że plany te zostały zrealizowane zgodnie z potrzebami państwa i życzeniami tych wszystkich, którym chodziło o jedno prawo i jedną monetę dla całego królestwa. Ostateczna decyzja należała do króla, i on ponosił odpowiedzialność za jej podjęcie. A nie ulega wątpliwości, że szukał ludzi, którzy wyróżniać się musieli rzeczywistymi umiejętnościami w działaniu. Rzecz ważna, obok Kazimierza nie wyrastali pochlebcy, ludzie robiący karierę na odgadywaniu myśli swego pana. Odoczenie monarchy stanowili politycy realizujący plany przebudowy państwa. Nie zawsze skutecznie, nie wszędzie z równym powodzeniem, ale zgodnie ze zrozumianą i akceptowaną racją stanu. Uniwersytet założony w Krakowie miał dostarczać monarchii fachowców. W pierwszej jego wersji nie było tam nawet miejsca na teologię i na filozofię. Dominować miało prawo, aż osiem katedr. Obok niego wykładane były medycyna, dwie katedry, i sztuki wyzwolone, jedna katedra. Uczelnia miała zapewnić kadry urzędników królewskich, ludzi z wyższym wykształceniem ogólnym, którzy byliby przygotowani do samodzielnych decyzji zgodnych z potrzebami państwa. Za życia Kazimierza Wszechnica nie zdążyła się rozwinąć, ale odnowiona przez Jagiełę stworzyła Europejski Ośrodek Nauki i Kultury. Tak czy owak za króla Kazimierza nauka poszła w cenę. Kolejną zasługą władcy było to, że stworzył nową drogę awansu poprzez wiedzę. Działalność gospodarcza króla, stosunkowo najczęściej opisywana, Podporządkowana była jednemu celowi – uczynienia z Polski kraju bogatego, a jej władcy zasobnym w gotówkę. W realizacji tego Kazimierz nie krępował się wieloma względami. Sprowadzał fachowców, finansistów, Włochów, Żydów, czuwał nad bezpieczeństwem handlu, wytyczał najkorzystniejsze drogi handlowe. Wychodził z założenia, że bogaci poddani są warunkiem koniecznym, aby bogatym mógł być władca. Stąd też kosztem cudzoziemców popierał swoich. Skarżyli się wrocławianie, poddani czescy, że król nie pozwala im swobodnie jeździć do Lwowa. Odpowiedział król, że zdobył Ruś dla swoich ludzi. Podobnie postępował, kiedy zakazywał używania drogi biegnącej przez mazowiecką Warszawę i domagał się, by korzystać ze szlaku przechodzącego przez jego ziemię. Porządkował wiele innych spraw gospodarczych, zadziwiając długofalowymi inwestycjami, jakimi były lokacje miast i wsi na prawie niemieckim, ujednoliconym dla królestwa od czasów Kazimierza. Tu dowiódł, że potrafił trafnie przewidywać. Lata wolnizny, podczas których nie napływały podatki do kasy królewskiej, opłaciły się z nawiązką, tworząc podstawy rozwoju polskiej gospodarki w następnym stuleciu. Do dziś korzystamy z sieci osadniczej utrwalonej w zasadniczym zrębie w XIV wieku. Gospodarcze plany królewskie zakrojone były na wiele lat, ale ich efekty okazały się trwałe. Do dziś terminologia prawa górniczego korzysta z ordynacji kazimierzowskiej wydanej dla kopalni soli. Jako człowiek na pewno Kazimierz nie przypominał sylwetki z brązu. Nieobce były mu uczucia takie jak strach i zawiść. Wiele czasu poświęcał na rozrywki, polowania, uczty. Rzeczywiście prowadził bogate życie erotyczne. Bohater skandalów z Węgierką Klarą Zach, Czeszką Krystyną Rokiczaną, Żydówką Esterką miał i sukcesy sercowe na rodzinnym gruncie Krakowa. Pod tym względem też różnił się od swych piastowskich poprzedników w XIII wieku bądź wstrzemięźliwych z przekonania, pobożny, wstydliwy, bądź z musu, Leszek Czarny. Małżeństwa królów traktowane były wówczas jako formy aliansów. Wiele żon miał Jan Luksemburski i Karol IV, ale Kazimierz miał też wiele konkubin i ponoć małżonki morganatyczne. Nie był typem rycerza średniowiecznego, który dla chwały damy swego serca potyka się na turniejach. Nie przypominał dotychczasowych władców rycerzy trubadurów. Bliższy był postaciom znanym z czasów późniejszych francuskiemu Henrykowi IV czy angielskiemu Henrykowi VIII. Był bohaterem czasów nowożytnych, zaplątanych w średniowiecze, a posiadającym jeszcze wiele cech charakteru właściwych dla swojej epoki. Przedstawiciel władzy patrymonialnej, ale w czasach, gdy powstawały zręby państwowego publicznego prawa. Przedstawiciel fiskalizmu średniowiecznego, ale wprowadzający wczesne formy protekcjonizmu. Chyba był on dobrym przedstawicielem całego społeczeństwa, tkwiącego jeszcze w rzeczywistości drobnych władztw terytorialnych, prawa ziemskiego, prymitywnej gospodarki, jednocześnie wkraczającego w epokę nowej Polski, ujednoliconej monarchii stanowej i aktywnego jej udziału w gospodarce całej Europy. Kazimierz budował nową Polskę. Czy wiedział, co tworzył? Wydaje się to nieprawdopodobne. Nie mógł przewidzieć wielonarodowościowej Rzeczypospolitej Sejmu Szlacheckiego, koniunktury na polskie zboże. Ale dzięki niemu, czy jego czasom, doszło do tych wszystkich wydarzeń, które określiły dalsze formy bytu społecznego. Zamki budowane przez króla straciły prędko swoje znaczenie militarne. Trzeba je było przebudowywać i uzupełniać. Główne szlaki handlowe ustąpiły miejsca nowym, o wiele ważniejszym. Upadło znaczenie Urzędu Starosty, zdewaluował się Grosz Krakowski. Na pewno trwałym dorobkiem epoki, której król Kazimierz był wyrazicielem, było stworzenie nowego społeczeństwa. Nie zawsze działało ono w sposób nowy, ale posiadało otwarty stosunek do zmienianej przez siebie rzeczywistości. Awansując z trzeciorzędnego kraju na silny organizm polityczny, podjęła Polska trud przekształcenia samej siebie, niezależnie od tego, jak dalece się to udało, po dwustu latach z okładem powstało społeczeństwo polskie zdolne do przystosowania się do zmiennej rzeczywistości, nie zasklepiające się w starych, skamieniałych wzorach życia. Takim był też sam Kazimierz, nie lękający się nowego, niezależnie od tego, czy chodziło o ekspansję na Ruś, czy o odwrócenie przymierzy. Nie bez przyczyny cała dawna Rzeczpospolita powoływała się na jego prawa. Ale i obecne pokolenia mogą czerpać wzory w jego epoce. Stefan Krzysztof Kuczyński Siemowit III Mazowiecki Na genealogii książąt mazowieckich na długo zaciążyła omyłka Oswalda Balcera, wnikliwego przecież badacza powiązań rodzinnych piastów, autora klasycznej i wciąż nieocenionej monografii tego zagadnienia. Niesłusznie przypisując księciu Wiskiemu i Rawskiemu Siemowitowi II, zmarłemu rzekomo w 1343 roku, syna Siemowita III, zmarłego w 1345 roku, w rzeczywistości zaś identycznego z Siemowitem II, Balcel wprowadził podwójną numerację następnych książąt mazowieckich tego imienia. Autorytet wybitnego mediewisty przesądził, że mimo dokonanego już przed półwiekiem sprostowania Henryka Paszkiewicza, wiele podręczników i tablic genealogicznych do dziś powtarza tę omyłkę, dwukrotnie numerując mazowieckich Siemowitów. W ten sposób Siemowit III, zwany u schyłku życia starszym, nosi także kolejny numer czwarty, przysługujący jego synowi, księciu Płockiemu. Podobnie i do ustalonej przez Balcera daty urodzenia Siemowita III, wniesiono później korektę, przesuwając ją kilkanaście lat wstecz. Dzisiaj przyjmuje się, że Siemowit trzeci, syn księcia Czerskiego, Trojdena I, i księżniczki halickiej Marii urodził się najpóźniej w 1313 roku a brat jego Kazimierz I najpóźniej w roku 1314 Książęta doszli więc wcześniej niż przypuszczał Balcer do lat sprawnych Jakoż za życia ojca zmarłego w 1341 roku występują jako współwystawcy wydawanych pod jego imieniem dokumentów najwcześniej już w 1327 roku Pogmatwane dane biograficzne to nie jedyne kłopoty historyka związane z osobą Siemowita III. Porywczy i gwałtowny w całym życiu, charakteryzuje tego władcę Jan Długosz, poddanym swoim rycerstwu okazywał się surowym i srogim. Dla wszystkich przykry i gnębca uciskał szlachtę i lud wiejski ustawicznymi daninami, dowozami i różnego rodzaju wydzierstwy, ażeby ze zwykłą sobie mógł występować hojnością i pieniądze rozpraszać na niepotrzebne wydatki. Wybitnie nieprzychylna opinia dziejopisa, przejęta przez starszą historiografię, potwierdza istotnie rządy twardej ręki i popędliwy charakter siemowita trzeciego. Przesłania jednakże niemało konstruktywnych dokonań tego księcia, zarówno w zarządzie wewnętrznym jego dzielnicy, jak i w stosunkach na zewnątrz. Mazowsze, które na skutek separatystycznej polityki jego książąt znalazło się poza Zjednoczonym Państwem Polskim, w pierwszej połowie XIV stulecia stało się przedmiotem rozgrywek politycznych, w których zaangażowane były Polska, Czechy, Państwo Krzyżackie, Litwa i Ruś. Nie stanowiło też jednolitego organizmu politycznego. Po krótkotrwałym scaleniu w końcu XIII wieku przez Bolesława II Płockiego uległo podziałowi między jego synów. Ten stan rzeczy utrzymał się i w następnym pokoleniu, kiedy po śmierci Siemowita II rządzili trzej młodzi książęta, jego bratankowie. Dzielnicę czerską z ziemią warszawską, poszerzoną po śmierci stryja o ziemię rawską, objęli niedziałem, to jest pozostając we wspólnocie, bracia Siemowit III i Kazimierz I Trojdenowice. W wystawianych wspólnie dokumentach tytułowali się książętami mazowieckimi, panami czerskimi i rawskimi. W dzielnicy Płockiej rządził zaś Bolesław III, syn Wacława, Wańki, któremu dostały się też ziemie Sochaczewska i Wiska. Książę ten, podobnie jak jego ojciec, był związany hołdem lennym z Czechami. Związki polityczne książąt Płockich z czeskimi Luksemburgami, jak również ich przychylna krzyżakom postawa, poważnie oddalały ich od polskiej racji stanu. Tymczasem w stosunkach z krzyżakami korona zaczęła dochodzić swoich praw przed sądem papieskim – Próbowała też działań dyplomatycznych. Pewną rolę odegrali w tych wydarzeniach i mazowieccy piastowie, zbliżając się do stanowiska króla polskiego. Ojciec obłotrojdenowiców użyczył gościny sądowi papieskiemu, który wyznaczył swą sesję do Warszawy, rosnącego w znaczeniu ośrodka miejskiego Mazowsza. W 1339 roku zapadł tu korzystny dla Polski wyrok, zawieszony jednak przez Rzym. Cztery lata później doszło w Kaliszu do zawarcia wieczystego pokoju króla z krzyżakami, mocą którego zakon utrzymał się w posiadaniu Pomorza Gdańskiego, musiał jednak zwrócić ku jawej Dobrzyń. W związku z tym książęta Mazowieccy, żyjący jeszcze Siemowit II Wiski, Bolesław III Płocki i występujący samodzielnie bez brata Siemowit III Czerski byli zmuszeni zrzec się na żądanie krzyżaków swych praw do Pomorza. Świadczy to, że w oczach zakonu uchodzili wówczas za adherentów Króla Polskiego i Korony. Stosunki wewnętrzne na Mazowszu rychło jednak poróżniły książąt, spowodowały też odejście Siemowita III od Kazimierza Wielkiego. Nierówny po śmierci Siemowita II podział dzielnic stawiał w korzystniejszej sytuacji Bolesława III Płockiego, który też nie zrywając zależności lennej od Czech pozyskał sobie przychylność Kazimierza Wielkiego, Zapisując mu swą dzielnicę w razie bezpotomnej śmierci. Pozbawieni perspektywy na uzyskanie stanowiącego integralną część Mazowsza Księstwa Płockiego, Trojdenowice, postanowili szukać innego protektora. Znaleźli go w osobie Karola IV Czeskiego i w latach 1346-48 zostali jego lennikami. Zbliżenie Kazimierza Wielkiego z Karolem IV. Przekreśliło nadzieje książąt czerskich pokładane w osobie władcy Czech. W nieznanych okolicznościach zerwali krótkotrwałe więzy łączące ich z Czechami i przeszli na stronę króla polskiego. W ten sposób wszyscy trzej książęta mazowieccy oderwali się od Luksemburgów i nawiązując współpracę z Kazimierzem Wielkim weszli w strefę jego polityki. W maju 1350 roku doszło do zjazdu króla z Siemowitem III i Kazimierzem I, a może i Bolesławem III w Sulejowie, gdzie obradowano zapewne nad sposobem zabezpieczenia się od Litwinów nękających zbrojnymi wyprawami Mazowsze. Wówczas to najpóźniej wiosną 1350 roku Siemowit III i Kazimierz I, a prawdopodobnie i Bolesław III stali się lennikami Króla Polskiego. W związku z tym, dla podkreślenia wspólnego pochodzenia dynastycznego, a zarazem jako lennik króla polskiego, Siemowit III wprowadził na swą pieczęć monumentalny wizerunek orła piastowskiego, pozbawionego wszelakoż nieprzysługującej księstwu korony, w miejsce używanego dotąd znaku skrzydlatego smoka jako godła dzielnicy czerskiej. Zapewne niedługo potem Trojdenowice, występujący dotąd w Niedziale, usamodzielnili się, Siemowit III jako pan na Czersku, a Kazimierz I jako pan na Warszawie. W stolicach ich księstw istniały okazałe zamki, starszy Czerski i o nowszej metryce Warszawski, o którego naprawy już wtedy zadbał Kazimierz I. Rządząc osobno, bracia prowadzili wspólną politykę na zewnątrz. Głównym jej celem było teraz porozumienie z Kazimierzem Wielkim. Swe zobowiązania lenne obie strony udokumentowały udziałem w akcjach przeciw Litwinom, w latach 1350 i 1351. Król z obowiązku obrony swych wasali, książęta mazowieccy jako jego lennicy zaangażowani w wyprawach, tym więcej, że występowali w obronie własnych zagrożonych dzielnic. Drugą wyprawę litewską Bolesław III Płocki okupił życiem, nie pozostawiając potomka. Zgodnie z poczynionym zapisem król objął dzielnicę płocką, z której Siemowitowi III i Kazimierzowi I, swoim synowcom, jakich nazywa w stosownym dokumencie, wydzielił ziemię sochaczewską jako Lenno. W wypadku bezpotomnej śmierci króla, książęta mieli być zwolnieni z Lenna i, co nie mniej ważne, mieli otrzymać dzielnicę Płocką. Objęli ją zresztą wcześniej, już w 1352 roku, pod zastaw 2000 grzywien potrzebnych królowi na wyprawę przeciwko Litwie. W 1355 roku król, zapewne spłaciwszy swe zobowiązania, na powrót objął Płock. Przedstawione tu w skrócie wypadki układają się w logiczny ciąg wydarzeń, które siłą rzeczy musiały doprowadzić do przełomu w nie najlepszych dotąd stosunkach Polski z Mazowszem i kooperacji króla z mazowieckimi piastami. Aleksander Świerżawski słusznie stwierdza, że w ówczesnym Układzie Sił Politycznych w naszej części Europy była to współpraca obustronnie korzystna. Czasowe wcielenie dzielnicy Płockiej do Korony usuwało groźbę dywersji luksemburskiej na gorącym pograniczu polsko-krzyżackim. Dodajmy, pozwoliło też uczestniczyć tej dzielnicy, prawda, że krótko, w opartym na protekcjonizmie królewskim rozwoju gospodarczym ziem polskich i przyczyniło się do wzrostu poziomu kultury materialnej na jej terenie. Widomy efekt – to wyznaczenie przez króla funduszów na budowę murów miejskich Płocka. Nadanie Trojdenowicom ziemi sochaczewskiej w Lenno włączało Mazowsze w polski system obronny i uniemożliwiało opowiedzenie się jego władców za przeciwnikami króla w wypadku konfliktu z Litwą czy zakonem. Z drugiej strony książęta mazowieccy pozyskiwali opiekę królewską i pomoc w razie obcego najazdu, bardziej realną od efemerycznej pomocy czeskiej. Czasowy charakter stosunku lennego, zawartego tylko na okres życia króla i perspektywa odzyskania Płocka, gdyby nie młody już król nie pozostawił męskiego potomka, stwarzały zaś nadzieję, że książęta staną się suwerennymi władcami całego Mazowsza. W stosunkach z Trojdenowicami inicjatywa przyjaznego ich ułożenia wyszła od króla zimierza, a uwieńczenie jej powodzeniem było niemałym sukcesem władcy polskiego. Ale i książętom nie można odmówić dobrej woli unormowania tej zasadniczej wszak dla przyszłości Mazowsza sprawy. Obaj zrozumieli z pewnością konieczność oparcia się o silnego sąsiada, rządzącego w dobrze rozwijającym się państwie, monarchę, z którym ponadto łączyły ich bliskie związki krwi. Z obu braci pierwszoplanowa rola w tej akcji przypadła niechybnie starszemu Siemowitowi. Już od początku rządów przedstawia się on jako realista w stosunkach na zewnątrz, acz o dużych ambicjach politycznych i wysoko pojętym poczuciu prestiżu. Poczet królów i książąt polskich. Taśma trzynasta. Koniec pierwszej ścieżki.